Cuba, y yo voy para a Cuba, i już te od. Dlatego zeszłego lego Piotr Strzeżysz, to jest nazwisko, które myślę, że jest państwu już dobrze znane, bo od 20 mniej więcej lat pojawia się gdzieś w kontekście podróży, szczególnie podróży rowerowych. Piotra można było spotykać i na przełęczach, gdzieś daleko w Himalajach, wysoko i w Afryce w różnych jej fragmentach, ale najczęściej w ostatnim czasie spotykać go można było w obu Amerykach, szczególnie w Ameryce Południowej. Tam jest też w tej chwili, halo Argentyna, Piotrze jak mnie słyszysz? Dzień dobry, życzę Ciebie. Jesteś w tej chwili w Argentynie, ponieważ wybrałeś się na kolejną wycieczkę. Wycieczka to jest twoje sformułowanie, ja bym powiedział eskapada, może wyprawa, może przedsięwzięcie. W każdym razie znowu jedziesz, znowu na dwóch kółkach i jest to sytuacja z gatunku déjà vu, ponieważ jakieś półtora roku temu zakończyłeś przejazd z... Alaski do Ziemi Ognistej, intencjonalnie przejazd skończony tuż przed metą, czyli powiedzmy niedokończony. No i w tej chwili jedziesz znowu tą samą trasą tylko z dołu do góry. Mam nadzieję, że Piotr. Dobry, tak jest. To powiedz skąd akurat taki właśnie pomysł, który jest powtórzeniem tego, co zrobiłeś. To jest kwestia sprawdzania się jeszcze raz, czy pójścia własnymi, własnymi ślad, po własnych śladach i zobaczenia, co wyniknie właśnie z tej konfrontacji. No nie do końca właśnie, bo to się w, znaczy, się trochę dlatego, bo Trochę dlatego, ale a, a może nawet najbardziej z powodu snu, bo w moim życiu snu odgrywają bardzo dużą rolę i tak się złożyło, że miałem czas, w którym chodziłem po plaży i szukałem kamyka, który wrzuciłem do wody kiedy kończyłem poprzednią podróż e, i ten kamyk miał zostać w wodzie, w się nie pływać żeby na gdzieś tutaj, do końca świata e, i ta podróż miała, e, zaklęta w tym kamyku no i ten kamyk, e, się mi się, że ten kamyk jest na plaży jak ja go szukam e, e, i nie mogę znaleźć więc no jakby zareagowałem tu silnie jak się budziłem to jeszcze tego samego dnia kupiłem bilet do Argentyny, żeby ten kamyk znaleźć na plaży żeby no, wziąć tamtąd i e, no i jakby wziąłem to nie wrzuciłem go z do wody, tylko pomyślałem, że go teraz przerzuca na drugą stronę i spróbuję nie pojechać na północ. I zostawię go gdzieś po drodze może, albo go już nie zostawię i go będę wolił ze sobą, nie wiem. A po razie mam ochotę być może przejechać jeszcze raz, na od razu spotkać tych samych ludzi, zobaczyć te same miejsca, to... Od... Kilku lat mam coś takiego w sobie, że przestałem jeździć w nowe miejsca, a wracam w te, w których już byłem i z jakichś powodów mi się próbały. I to może był też taki kolejny powód, dla którego wybrałem się tutaj, a nie gdzie indziej. Jak w tej chwili ta podróż twoja przebiega, jesteś w Argentynie, więc to jest w zasadzie początek całego przejazdu. Widziałem filmy na, tw filmy na twoim blogu, gdzie sprawiasz wrażenie osoby jeszcze niezmęczonej, ale już zadowolonej z tego, co się dzieje, z tego, że jest w trasie. Dobrze się jedzie, rzeczywiście. no rzeczywiście. To znaczy, ten, ten przejazd teraz tutaj, tak, w zasadzie ten początek, który dwa lata temu był końcem mm, poprzedniej wycieczki. No, jest zupełnie inny. To właśnie po pierwsze dlatego, bo ja jestem wypoczęty i jeszcze nie jestem bardzo zmęczony. Po drugie, no dlatego, bo to jest w ogóle początek. A po trzecie, mam zupełnie innego rodzaju spostrzeżenia, jakieś wrażenia. Strasznie niesamowicie są gościnni ludzie, czego nie doświadczyłam dwa lata wcześniej. Prawdopodobnie są pomocni te, czy są jakieś szczęśliwi bardzo, pozdrawiają, obdarowują no, jedzeniem, noclegiem pod, pod dachem. Czego bo w ogóle jakby nie, nie uświadczałem dwa lata wcześniej, tak jakbym w zupełnie innym kraju i spotykał zupełnie innych ludzi. E, I też ma, mam znów takie wspomnieje się że... do mi to przypomina mój wres laskę, e, e, to znaczy mój drugi wres na laskę, kiedy pierwszy w roku 2011 był taki też zimny i, i, i, i, i w I w roku 2013, jak tam dwa lata później, Niech to się wraczał, ale zupełnie innych ludzi, jakby To było o dziwne, że wtedy, jak jechałem dwa lata później na lasce, to jechałem jakby jakby w podobniejszych może warunkach. To znaczy, bo była lepsza pogoda, było cieplej, było słoneczniej, a teraz sobie w takich warunkach ogólnie gorzej, To znaczy jest zimno, wieje, jest, jest trochę śniegu nawet co jakiś czas. Był na zimniownicy, teraz jest go, jest go trochę you know ale to, to jest, właśnie, że, że jakby przez to, że, że jest zimnie i że te warunki są takie trudne, ci ludzie się właśnie od siebie odsycają, a nie, odziwą, opierają, nie Tak jak to jakby od razu było was był na waszej. Może to jest właśnie na zasadzie no, tego, że, że, że tutaj z południa, a i to trochę, nie, nie, wiem, nie wiem, co jeszcze to myśli. To jest, to jest ten, jakby znikawszy. Piotrze, Piotrze będziemy, będziemy musieli kończyć, dlatego że będziemy musieli kończyć, ponieważ jakość tego połączenia niestety nam co chwilę spada. Myśleliśmy, że będzie, będziemy mieli możliwość porozmawiania za pośrednictwem internetu, nie udało się. I wiem, że w tej chwili nawet chyba korzystasz z pożyto, pożyczonego telefonu y, komórkowego gdzieś tam akurat gcię zrzucił. Powiedz jeszcze krótko, y, y, tak czysto statystycznie, y, jakie masz zamiary, jeżeli chodzi o tempo poruszania się na północ i czy to w ogóle masz jakieś zamiary? czy to jest tak, że jedziesz i zobaczysz, co będzie jutro, zobaczysz, co będzie za tydzień, za dwa, trzy miesiące? Tak, jakiś tam zamiar, to jest, no fajnie by było, się udało dodać na laskę. E, jak mi się bywać, jeszcze, um, jutro, w uda, i, i drogę zakończę na miejscowości pod do której to będzie fajne, bo to na tyle bogate, że teraz, i mi starczy wrażenie kolejny tam miesiąc, żeby że zanim nie znów nie gdzieś po Więc no, nie wiem, co nie powiem. To oczywiście ramię jest, NRS, a z drugiej strony nie, nie mam absolutnie żadnego ciśnienia nie mam absolutnie żadnego oparcia, żeby coś zrobić, żeby coś zmieniać, żeby coś zakończyć. E, i, e, i, i, I jest bardzo ładne. Piotr Strzeżysz z Argentyny mówił do nas, ponieważ jest właśnie znowu w trasie. Jedzie tym razem z Ziemi Ognistej z Patagonii do Alaski rowerem. Ta podróż zajmie mu jeszcze parę miesięcy. Będziemy się temu przyglądać. La i see you all around. Let I'll answer